Dziś w dobie kryzysu w roku 1905 system rusyfikacyjny o tyle się cofnął, że ludność nierosyjska, m.in. Polacy, otrzymali prawo zakładania szkół prywatnych z ojczystym językiem wykładowym. Te szkoły prywatne nie dają prawa wstępu na uniwersytety i do wyższych szkół zawodowych. Nie przysługują im też żadne inne prawa związane z ukończeniem szkół rządowych. Ale wystawiona została zasada, że instytucje państwowe, a między innymi szkoły, mogą się posługiwać tylko językiem rosyjskim. Przypuśćmy, że ta zasada utrzymania języka państwowego w tak szerokim zakresie na obszarze całego państwa nie prowadzi do rusyfikacji. Przypuśćmy, że narody w skład państwa wchodzące zachowują swą indywidualność, że rozwijają swą kulturę środkami prywatnymi, że tą drogą wzmacniają swą narodową odrębność i podnoszą swą kulturalną wartość. Czy jednak można przypuścić, ażeby naród odrębny, wysoką mający kulturę, pogodził się kiedykolwiek, ze szkołą państwową w obcym języku, z przymusem używania tego obcego języka w sądzie i w stosunkach z władzami administracyjnymi? Nigdy. A więc jakiż będzie rezultat? Ten, że dziesiątki milionów obywateli państwa będą się stale uważały za pokrzywdzone przez nie będą w ciągłej z niem walce o swe narodowe prawa. Będą je osłabiały i radowały się z klęskiego, zamiast cieszyć się z jego powodzeń i przyczyniać do jego potęgi. Nie sądzimy, żeby to można było uważać za rozwiązanie kwestii kresowej. Państwo zaś godzące się z tym, że ma kwestie nierozwiązane, godzi się tym samym na przyszłe katastrofy. I nawet bardzo silne państwo mające zdrową podstawę w centrum, wśród rdzennej ludności, którą reprezentuje, jakim Rosja nie jest i długo nie będzie. Długo by nie wytrzymało stanu rzeczy wytworzonego w Rosji na gruncie kwestii kresowej przy jej obecnym pojmowaniu. Z drugiej strony zrusyfikowanie obcych żywiołów w państwie nie jest możliwe. Gdyby państwo rosyjskie miało do zruszczenia tylko Polaków, których dziś po odtrąceniu wszelkich żywiołów wątpliwych żyje w jego granicach 11 milionów, wbrew mówiącym inaczej statystykom urzędowym, to wystarczy zastanowienie się nad rezultatami germanizacji Polaków w Prusiech prowadzonej przez silny, znakomicie zorganizowany i wysoki kulturą naród przeciw czterem milionom niespełna, pchanej naprzód z niesłychanym wytężeniem sił i olbrzymim nakładem środków, na jakie Rosja nigdy się nie będzie mogła zdobyć, a żeby przyjść do niezachwianego przekonania, że zrusyfikowanie Polski jest Chimerą. A przecie oprócz Polaków są w państwie Litwini, Łotysze, Estowie, są Ormianie, Gruzini i inne plemiona kaukaskie, są Tatarzy, Baszkirowie, Kirgizi, Sartowie i tak dalej, A przecie w dzisiejszym stanie rzeczy za Rosjan naprawdę można uważać tylko szczeb wielkoruski, stanowiący zaledwie połowę ludności państwa. Około 20 milionów Małorusinów i 6 milionów Białorusinów i jeszcze Rosjanami właściwie nie są. Nie znaczy to, żeby nimi nie mogli zostać. Wszak Niemcami są mieszkańcy brzegów Morza Północnego, mówiący platdeutschem, Francuzami niewątpliwymi nie tylko mieszkańcy południa obszaru Langdoku, ale nawet bretończycy. Ale te szczepy mogą również się poczuć narodowościami odrębnymi. Do czego tendencje na Ukrainie istnieją. Wszystko zależy od tego, czy państwowość i kultura rosyjska wytworzy dla nich taką atrakcję, że ich w swoją sferę niepowrotnie wciągnie. Gdybyśmy się nawet zgodzili, jak chce większość Rosjan, że to jest nieuniknione... To na to trzeba jeszcze wiele czasu i wiele spokojnej pracy twórczej, bo ta jedynie tylko zespala z narodem pokrewne i obce żywioły, nie mające własnych ognisk szerokiego kulturalnego życia. Rosja zaś jest w położeniu, w którym ma mało czasu na rozwiązanie swych trudności wewnętrznych. Społeczeństwo zaś rosyjskie mało warunków do rozwinięcia spokojnej, twórczej pracy społecznej i kulturalnej. Kwestia tedy kresowa to właściwie dziś jeszcze kwestia połowy ludności państwa. Kwestia, która skutkiem kierunku rozwoju historycznego Rosji stała się nierozwiązaną i tworzy położenie bez wyjścia. Tymczasem kwestia włościańska jest kwestią drugiej połowy ludności. Wytwarzający te dwie kwestie i zaostrzający je stopniowo kierunek rozwoju państwa Musiał je prowadzić do katastrofy bądź do upadku, bądź do wielkiego wewnętrznego przewrotu, wprowadzającego je na nowe drogi. Rosnące niedomagania Rosji na skutek niezdrowego kierunku, w którym szedł jej rozwój państwowy, wcale się do tych dwóch kwestii nie sprowadzają. Zrozumiałą jest rzeczą, że temu rozwojowi państwa musiał towarzyszyć skrajny, postępujący coraz bardziej centralizm zarządu. Jednocześnie zaś tenże rozwój powiększał szybko obszar państwa i różnorodność jego składu. Państwo coraz mniej dzięki swemu obszarowi i składowi nadawało się do tego, by mogło być rządzone sprawnie z jednego centrum, gdy tymczasem decentralizacja musiałaby z konieczności doprowadzić do wysunięcia wewnętrznych potrzeb i interesów poszczególnych prowincji, które z istoty rzeczy przeciwstawiłyby się polityce rządu centralnego i uniemożliwiłyby dalszy jej postęp w dotychczasowym kierunku. Chcąc wtedy utrzymać dotychczasowy kierunek rozwoju państwa, z zasad centralizmu nie można było robić ustępstw. Ale przeciwnie, trzeba było go wzmacniać ciągle, czyniąc go w coraz większym stopniu hamulcem życia i postępu na wszystkich polach. Otem, do jak śmiesznych rozmiarów ten centralizm doszedł, świadczy najlepiej liczba i charakter rządowych wniosków prawodawczych w dumie, przez którą według ustaw zasadniczych muszą dziś przechodzić wszystkie prawa stanowione dawniej w Komitecie Ministrów. Te projekty sprowadzają wprost do absurdu istnienie Parlamentu Centralnego. Czyż można sobie wyobrazić, żeby mógł on przy najdoskonalszym składzie ciała poselskiego podołać należycie swym zadaniom, jeżeli w państwie liczącym 140 milionów mieszkańców i zajmującym szóstą część świata z najróżnorodniejszych złożoną krajów należy do niego załatwienie w drodze prawodawczej wszystkich spraw tej wagi, co na przykład wyznaczenie farmaceucie Okręgu Amurskiego etatu rocznego 600 rubli lub przyznanie nauczycielowi kaligrafii w Miejskiej Szkole Handlowej w Radomiu dodatku do pensji w sumie stu kilkudziesięciu rubli na mieszkanie. To też normalny bieg spraw państwowych postępujący coraz wolniej i coraz bardziej stojący na drodze zaspokojenia potrzeb życia z chwilą ogłoszenia nowych ustaw zasadniczych formalnie został powstrzymany. Kwestia tedy państwowego centralizmu i jego stosunku do potrzeb rozwoju wewnętrznego wreszcie jego wpływ na normalny bieg czynności samego rządu Musiała także sprowadzić prędzej czy później położenie bez wyjścia.